Cześć Leniuszki, witam was moi drodzy słuchacze podcastu profesora Leniucha. Mam małą zagwózdkę, zastanawiam się co tu się dzieje, bo patrzę sobie tak w statystyki odsłuchań podcastu i widzę, że jakoś tak ludzie słuchają, bo w końcu archiwum jest już spore, ale zastanawiam mnie w zasadzie to najbardziej taka jedna rzecz. W poprzednim odcinku prima Aprilisowym z 1 kwietnia zaprosiłem słuchaczy podcastu profesora Leniucha do słuchania mojego autorskiego projektu Bez montażu, bez cenzury no i fajnie troszkę ludzi dorzuciło subskrypcję tam i również coś tam słuchają, coś oglądają, niektórzy komentują ale jeden czujny słuchacz pozdrawiam Tulo w komentarzu pod audycją o zamknięciu podcastu profesora Leniucha <śmiech> Sprytnie zauważył, że... Tutaj zacytuję. Dobrze, że to tylko żart na 1 kwietnia i dał uśmieszek. No i tu brawa za wyczucie leniucha. Chociaż nie ukrywam, ja faktycznie potrzebowałem odpocząć, nabrać dystansu i jeszcze raz przemyśleć, co ja tutaj w zasadzie chcę robić. Ale... Tu też pojawia się cała zagadka. Cały czas jakoś przybywa subskrypcji temu podcastowi i podcastowi profesora Leniucha, którego właśnie teraz słuchasz. I też tak się zastanawiam, co z tym fantem zrobić, bo w zasadzie tak troszkę rozmnożyłem byty i teraz w obu są słuchacze, a ja jestem, jakby nie patrzeć, samo jeden. Hmm. Z założenia, bez montażu, bez cenzury miało mieć taką formę wideo, służącą do mega, mega szybkiej publikacji. Zresztą mówi o tym filmik pierwszy, bez montażu, bez cenzury, gdzie witam się z Wami na kanale. Mówi o tym, że nagrywam, wrzucam na YouTube, pach i jest. Tyle tylko, że zrobił się z tego cały projekt. Projekt wizualny i audio, audiowizualny. wizualny, wideo plus podcast, gdzie na początku faktycznie szybko publikowałem tylko wideo, Później jednak stwierdziłem, że nie mogę dyskryminować ludzi, którzy chcą słuchać, bo nie mogą oglądać, więc dodałem do tego też format audio, przerabianie tego wideo na audio, publikowanie, no i wy, wyszło, wyszedł z tego cały projekt Bez Montażu Bez Cenzury, więc w sumie nadal w bezmontażu, Bez Cenzury robię to samo, co robiłem w audycjach podcastu profesora Leniucha, tyle tylko, że tam zaczęło się właśnie od wideo znaczy obrazu znaczy się i hm. sam podcast profesora Leniucha też zaprojektowałem pamiętam na początku jako dwie osobne uzupełniające się audycje były to Androny profesora Leniucha oraz na kozetce u profesora Leniucha w zasadzie to już nawet nie podwoiłem byty bo wychodzi na to, że miałbym jakby trzy osobne audycje hm. No nic, ja w każdym razie stwierdziłem, że muszę coś z tym zrobić, bo zaczyna to wyglądać co najmniej na projekt jakiegoś szalonego profesorka. I pomyślałem, jak to ugryźć, bo w zasadzie mógłbym, rezygnując z dotychczasowych dwóch osobnych formatów Andronów profesora Leniucha i na kozetce u profesora Leniucha, stworzyć jeden wspólny pod nazwą Podcast Profesora Leniucha. Taka, jaka jest nazwa faktyczna tego głównego podcastu. Tylko nie dzielić go już. Niech wszystko będzie jako jedna marka. Podcast Profesora Leniucha. Zresztą takie ładne logo mam. I z tego co pamiętam, to takie coś już nawet w kilku archiwalnych audycjach tego podcastu, jakby nie patrzeć, miało miejsce. Wtedy niektóre audycje były publikowane jako... Po prostu podcast profesora Leniucha, plus jakiś tam tytuł. Bez numerków i też nie były sygnowane jako Androny czy kozetka. Po prostu podcast profesora Leniucha. Hmm. Chociażby w przypadku tej mini konferencji polskich podcasterów na wyspach sprzed roku, bodajże. Tak, sprzed roku, na chyba we wrześniu miała miejsce. Zresztą do słuchania serdecznie jej zapraszam, bo uczestniczyłem w niej gościnnie, a pomijając mnie było jeszcze siedmiu innych podcasterów, naprawdę świetnych. Zresztą dla mnie to był jakiś zaszczyt znaleźć się w tak zacnym gronie, bo ja tam byłem taka naprawdę, naprawdę yy, pchełka, jakbym rzekł. Bo występować przy takich nazwiskach to naprawdę miło, więc do audycji yy, zapraszam. Zresztą znajdziesz ją w archiwum podcastu Profesora Leniucha. I co? I myślę, że nadal mogłoby to fajnie być wszystko wykorzystane, bo tak, mając słuchaczy i tutaj, i w projekcie bez montażu, bez cenzury mógłbym dotrzeć w zasadzie z różnymi, uwaga, uwaga, słowo angielskie, hmm, z różnymi słowa angielskie content, z różnymi treściami do różnych osób. No bo kto wie, pewnie są też tacy, którzy słuchają moich obu produkcji, to te osoby, które słuchają właściwie obu, to są najbardziej wygrane, bo są też z wszystkim na bieżąco, no ale wiadomo, nie każdy, nie każdemu podchodzi. I teraz, jedyne co muszę zrobić, to znaleźć hmm, format... No bo nie chodzi jako tak o zastosowanie. Format w sumie dobrze pasuje do tego, co chcę powiedzieć. Wiem, lepiej brzmi formułę, żeby znaleźć formułę audycji podcastu profesora Leniucha. Co nieco już mi chodzi po głowie i powiem tylko tyle, że ponieważ projekt bez montażu, bez cenzury porusza sprawy ważne, przynajmniej tak jest założenie, może nie zawsze, ale jednak tak ma być, czy to w strefie życia mojego, mojej rodziny, czy społeczeństwa, bo przecież tyle mówiłem o ideologii LGBT, o ślubie naszym, madzi moim, o trującym jedzeniu, o tradingu, o krwawej fifie i innych tematach w zasadzie, to wszystko są tematy raczej cięższego kalibru wymagające jakiejś głębszej uwagi, refleksji, takiego przemyślenia, ale nie chcę zajmować się tylko i wyłącznie takimi ciężkimi tematami. Dlatego chcę, żeby podcast profesora Leniucha był w formie lżejszej, takiej rozkwinkowo pogadankowej. O z tym, że ponieważ projekt bez montażu, bez cenzury też jest wydawany regularnie jest publikowany w różne dni, to się zmieniło z ostatnią audycją, ale zawsze tak, by słuchacze mieli coś do odsłuchu na piątek o godzinie 21 czasu polskiego, to podcast profesora Leniucha będę chciał stworzyć jako bardziej spontaniczny. Póki co taki bardzo mało usystematyzowany, chyba tak, chyba tak można powiedzieć. A jak to się rozwinie, zobaczymy. No bo też tak jest, że ciągły rozwój w takich projektach, czy to blogach, czy to vlogach, czy podcastach, wszędzie tam, gdzie coś tworzymy, to poprawianie, a może i zmienianie już istniejących formatów, form, jakości audio. Przecież ja widzę postęp, jaki wykonałem od pierwszej audycji podcastu profesora Leniucha do momentu, gdzie jestem teraz. Czy chodzi o rozbudowanie audycji? Można też zmieniać sposoby czy urządzenia, na jakich się nagrywa. To wszystko się z czasem zmienia i my jako twórcy się tego uczymy. Nikt nam tutaj nie daje żadnych konkretnych wytycznych. I w zasadzie to jest w tym wszystkim najlepsze. Odkrywamy własną, i nie boję się tutaj tego użyć tego słowa, kreatywność. Poza tym w zasadzie też autor bloga vloga czy podcastu ma prawo w nim i z nim robić co chce. A czemu? Bo może, bo jest jego twórcą. Więc zapraszam do subskrypcji, słuchania, oceniania i komentowania podcastu profesora Leniucha oraz w projekcie Bez Montażu, Bez Cenzury. Wszystkie potrzebne do tego linki, jak zawsze znajdziesz słuchaczu w notatkach pod audycją. A teraz powolutku się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko moi drodzy, ja pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnej audycji podcastu profesora Leniucha. Hej, hej!